Na nowym filmie Danego Boyla 28 lat później w kinie byłem 28 razy i zrobię wszystko, aby ten podcast trwał 28 minut. Cieszę się jeszcze nie 28 godzin. No, żeby być bliżej prawdy, to byłem na tym filmie jeden i trzy pół razy w kinie, tak? Czyli najpierw obejrzałem ten film w całości, a potem poszedłem trzy razy jeszcze, aby obejrzeć pierwszą połowę, która według mnie jest ciekawsza niż druga połowa dla mnie obejrzana jednokrotnie jest po to, aby znać dokąd prowadzi ta historia, a nie robi już na mnie takiego wrażenia, jeśli chodzi o samą z cinematografii, samą operatorkę, obraz, technikę. Filmowi wystawiam mocne 8 na 10, oczywiście, bo to drugi film danego Boyla w tym uniwersum, dlatego 8. 8 na 10, abyście wiedzieli już do czego zmierza ta historia mojego podcastu, do tego, że zachęcam, iż warto obejrzeć ten film. Nie oglądałem, nie słuchałem żadnych recenzji, tak samo jak wcześniej żadnych zapowiedzi. Skąd dowiedziałem się, że Dany zabiera się za ten film? Otóż w 2002 roku, kiedy pojawiło się 28 dni później, jako zagorzały fan zombie, obejrzałem ten film i dostrzegłem z jednej strony jego ogromną wartość, potencjał na kolejne sequele i oczywiście tak już wtedy wymyśliłem, że musi być 28 tygodni później, 28 lat później <śmiech> i 28 tygodni później się pojawiło. Już nie w reżyserii Danego Boyla, ale dostrzegłem też pewne zagrożenie, które niestety się ziściło. Mianowicie Denny Boyle em, przyspieszył zombiaki, i to jest to, co mnie w tym gatunku się nie podoba. Ale mimo że on te zombiaki przyspieszył, to Oprócz tego 28 dni i lat później dają o wiele więcej możliwości, o wiele więcej przyjemności i dają nam więcej mięsa, niż tylko ewolucja zombie. Tak samo w dzisiaj omawianym filmie Dany Boyle proponuje ewolucję zombie w stronę zombie, które nazywają się Alfa, które nie tylko są mądrzejsze, nie tylko są wytrzymalsze, ale również rodzą. Tak więc rodzą, czy rodzą zombiaki, czy rodzą zdrowe że dzieci, to się już przekonacie, bo nie będę w tym filmie spoilerował, ale przede wszystkim ten film technicznie pokazuje nam szerokie możliwości pokazywania tego typu historii. I wracając, dowiedziałem się o tym filmie z jednego screena, z jednego zdjęcia, które Facebook pokazał mi, mianowicie zobaczyłem jakiegoś gołego obdartusa w lesie, wokół którego rozmieszczonych jest na takiej dziwnej belce e, około 12 czy 28 smartfonów iPhone'ów dokładnie i przeczytałem te informacje i ja już wiedziałem mniej więcej o co chodzi bo siedzę trochę w technologii filmowania gdyż prowadzę żarłok TV kręciłem różne zlecenia robię też fotki i tak dalej i od razu pomyślałem, że muszę to obejrzeć i to najlepiej w jak największej sali Otóż w tych zajawkach pokazywano, jaki sprzęt wymyślił Denny Boyle e, i co zachwalał. Otóż te 12 bodajże iPhone'ów umieszczonych na takim lekko wygiętym rigu, to się nazywa, czy takim trzymadle, gdzie my teraz już nie wystarczył jeden kamerzysta, aby to obsługiwać, tylko dwóch ludzi, którzy idą za tym ząbiakiem i z tych 12 iPhone'ów prawie, że z każdej strony go um, obserwują, kręcą jednocześnie. Danny Boyle mówił, czy raczej w tych... O kurczę, blade, przepraszam. Już wiem, skąd mole do mnie szły od zewnątrz. Ech, na że widziałem mola, który się chciał wedrzeć do środka, niczym zombie. Danny Boyle zachwalał, w... że... Ta technologia, którą on użył, czy ten sposób kręcenia y, pozwala na bardzo szerokie spojrzenie, na bardzo szerokokątny obraz, y, duża imersja i tak dalej. To zastanawiałem się w jaki sposób to jest w praktyce wykorzystane, bo co innego... Szeroka matryca kamery, iPhone'y mają no, rzeczywiście szeroką tą matrycę i szeroko widzą i szeroko zapisują. A dodatkowo co innego jak mamy kilka tych ujęć jak w matryksie rodem z bullet time'u. I zastanawiałem się o co chodzi temu człowiekowi w kwestii tej imersji. I tutaj wykorzystane jest wszystko. Bo ten film wyświetlany jest w kinach na bardzo szerokich ekranach. W Cinema City on leciał tylko w dwóch salach, które pozwalają na wyświetlanie bardzo szerokiego ekranu, bardzo panoramicznego. I rzeczywiście ten obraz był od lewej do prawej strony, a dodatkowo nawet jak na te standardy był ucięty z góry, żeby był jeszcze bardziej rozciągnięty. Jeszcze widziałem, że to jest puszczane w jakichś specjalnych formatach Spectre X czy coś takiego, kojarzyło mi się to troszkę z 3D, nie byłem w tym formacie, nie widziałem, ale to nie ma znaczenia, bo to co jest to rzeczywiście pozwala się rozglądać w lewo i prawo jak na meczu tenisowym. I to jest jeden aspekt. A drugi aspekt to jest powiedziałbym takie szatkowane bullet time effect. To co w Matrixie pozwalało nam dookoła latać aktorów, to tutaj jest zrobione w sposób, no musiałbym to muszę to powiedzieć nowatorski, w sposób szokujący i zaskakujący, ponieważ w momencie kiedy na przykład strzała dociera do zombiaka, to mamy zrobioną swoistą stop klatkę i nagle pokazaną ją raz, 2, trzy, 4, 5, sześć, 7. Ze wszystkich kątów, kiedy to wpada do yy, jakiejś postaci. I jest to bullet time, ale jest to bullet time taki powiedziałbym punkowy, rokowy, Taki szarpany bardziej, co świetnie pasuje do opowiadanej historii. Nie potrzeba więcej. To jest, to jest czasami taki ułamek sekundy, to jest sekunda, może dwie sekundy, że yy, w tym momencie... Wiemy, że jesteśmy jakby w środku ekranu, w środku akcji, ale jednocześnie idziemy dalej. To, to, to zatrzymanie nie jest tak długie jak w Matrixie, w przytypowym Bullet Time tylko jest szarpane i szybciej od razu wracamy do akcji i idziemy z biegiem wydarzeń. Więc to są te efekty i to są te wizualia, które tutaj występują. Poczynając od historii bez spoilerowania. Otóż ja w jednym z moich dawnych podcastów, e, to był podcast Filmy Wakacyjne, gdzie ja mówiłem o świetnej książce podróżnika e, Macfarlane'a pod tytułem Roberta McFarlane'a, mówię o książce pod tytułem Szlaki, opowieści o wędrówkach. On również wydał potem góry stanu mysłu, ostatnio pojawiły się dzikie miejsca. To brytyjski podróżnik, wędrownik, który opisuje ciekawe miejsca i tam chwaliłem opis, zarówno jak i samą miejscówkę, gdzie właśnie kręcono 28 lat później, a chodzi o wyspę Lindisfarne, znana jako Święta Wyspa w Anglii, która jest wyspą pływową, co oznacza, że połączona z lądem groblą dostępną podczas odpływu, jak pisze D.N.A.I. Więc na tej wyspie dzięki przypływom odcięci są od zombiaków nasi główni bohaterowie, którzy właśnie z tej wyspy wyruszają w świat, można by powiedzieć, po to, aby uratować swoją matkę głównego bohatera i w jakiej konwencji jest to zrobione? Otóż jest to zrobione w konwencji dziwnej, pomieszanej muzyka zespołu Young Fathers tutaj bardzo narzuca pewne tropy interpretacyjne i podsuwa dlaczego to jest tak robione punkowo na przykład kiedy budzi się e, nasz główny bohater e, w łóżku na początku tej historii budzi się w łóżku, słyszymy muzykę właśnie rodem jak z nie teenage movie, tylko young adult powiedzmy, gdzie mamy historię młodego nastolatka który dojrzewa, musi przejść jakiś egzamin i właśnie to w klimatach postapokaliptycznych gdzie on budzi się, bierze swoją wyprawkę i z tatą pójdzie do lasu mordować zombie, żeby przetrwać, żeby potem bronić swoją rodzinę. Wcześniej e, scena z kaplicą i z księdzem i z teletubisiami, e, również nakręcona w dziwny, poszarpany sposób, e, łączy nam się z tą wyprawą, aż do momentu, kiedy spotykamy pierwszego zombiaka w lesie. Na ten cały ciąg, te pierwsze pół godziny powiedzmy, jest narzucona konwencja, powiedziałbym, teledysku, w które to teledyski też w swojej karierze Danny Boyle kręcił. I tutaj kolejny dziwny manewr filmowy. W momencie, kiedy oni wyruszają już do lasu i przekraczają tą groblę, tą taką ścieżkę, która jest raz pod wodą, raz odkryta, którą McFarlane cudownie opisał w swojej książce Wędrówki, Szlaki. Polecam, polecam. To mamy nałożone różne przebitki ze starych filmów. Tutaj em, z filmów, jeśli dobrze wsłuchałem się w słowa Danego Boyla, użyto tutaj wypowiedzi aktora, jakiegoś starego aktora Wykopano, który wygłaszał przemówienie z, z, z Szekspira Henryka V. Mówię tutaj o całej tej sekwencji, kiedy oni wyruszają w rytmie muzyki, o której jeszcze powiem i widzimy łuczników, z jakiegoś starego filmu, AI podpowiada mi, że 28 lat później to nie jest film, który wykorzystuje Szekspira. No a jednak ja tutaj obstawiam na jakąś starą ekranizację, być może właśnie Henryka V, bo Danny Boyle mówił, że ten taki stary głos, taki jakby z gramofonu, to jest właśnie jakiś monolog z jakiegoś starego dawnego aktora, wykopana e, z, z, z Szekspira z, z Henryka V To wszystko jest zmiksowane jak w teledysku z muzyką e, Young Fathers, która tutaj w tle ma takie mocne, powiedziałbym, nie wiem, dronowo rytmiczne podbicie Trochę to jest tak, jak jakiś taki sfuzowany syntezator. Nie gitara, tylko sfuzowana gitara, która co jakiś czas robi takie... W tym rytmie, na bazie tego rytmu, doprowadzeni jesteśmy aż do lasu. Gdzie ta muzyka cichnie w kluczowym momencie, który jest dla mnie no naj, najlepszym momentem tego filmu. To jest kilka sekund, ale to jest ten moment, kiedy my właśnie za pomocą tego iPhona, za pleców, yy, to jest takie POV yy, zombiaka. Widzimy plecy zombiaka, który skrada się poprzez las do naszych głównych bohaterów. I ta kamera jest przymocowana jakby nad plecami, bardzo szeroko. Plecy tego ząbiaka są rozciągnięte od lewej do prawej i w rytmie tego takiego pauza widzimy jak to cielsko trzęsie się niczym galareta pełzając w stronę naszych bohaterów. I ta pauza już zostaje i zostajemy teraz na polowaniu. To jest moment, który sprawił, że ja chciałem chodzić kilka razy pod rząd do kina na przestrzeni dwóch tygodni, żeby oglądać te pierwsze pół godziny czy 45 minut. To jest zrobione rewelacyjnie wszystko. To jest tak zmontowane. Tam jest tyle cięć, tyle montażu równoległego, kiedy potem oni uciekają od zombiaków i wracają do bazy, wracają do tego swojego schroniska e, otoczonego e, fosą, można by powiedzieć, ale to nie jest fosa, tylko to jest no, e, rzeczywiste zjawisko zamku, który jest wybudowany właśnie w, w, w Anglii, no to jest jak oglądanie teledysku. Danny Boyle użył nie tylko tych e, iPhone'ów do kręcenia tego, ale wiele różnych kamer, bo te, też różne kamery są użyte z dronów na przykład. Ujęcia z dronów, ujęcia z dronów FPV inaczej wyglądają. Dronów, które mogą latać jak powiedzmy, nie wiem, w grze komputerowej na wszystkie możliwe strony. Ujęcia z dronów, które tak delikatnie lecą z góry niczym z lotu ptaka, z helikoptera kiedyś byśmy obserwowali dodatkowo mamy tutaj też podejrzewam ujęcia z takich kamer no, bardziej tradycyjnych, które mają lepszą rozdzielczość, bo jednak jak siedzimy blisko, a nawet jak daleko to widzimy, że ten obraz jest gorszej jakości kręcony z iPhone'a. i to trzeba po powiedzieć wprost no kamery iPhona nie mają, nie, nie mają nadal tak dobrej jakości, jak profesjonalne kamery, bo tutaj widać wiele wad, wiele wad obrazu tego, na przykład, nie wiem, aberracja chromatyczna, e, bokeh nie jest tak e, dobre, jak w, w po dużych obiektywach, gdzie po prostu optyka musi polegać na tym, że jest dużo szkła, dużo szkieł, które, to, które światło przetwarzają i rozmycia są... E, bardziej soczyste, yy, ładniejsze. Yy, tutaj, yy, jak widzimy ujęcie z iPhone'u, no to widzimy, że że na przykład więcej jest w ostrości, te rozmycia są mniejsze. Czasami nawet obstawiam, że pewne rozmycia, pewne flary, pewne bliki zostały dodane komputerowo, ale to nie ma znaczenia, ponieważ yy, te wszystkie wady grają na plus właśnie tej całej narracji. To wszystko jest zerwane, to wszystko ma być takie naturalne, to wszystko ma być punkowe, rockowe. Zresztą ostatnia scena, gdzie wchodzi muzyka punkowa yy, i wracamy po Trochę jakby właśnie klimatem do takiej Wielkiej Brytanii, jakieś takie przedmieścia, jakieś takie potyczki, bójki um, na blokowiskach, pomimo, że cały czas kręcimy w dzikiej naturze, to to się wszystko tutaj nam zgrywa. Ujęć niesamowitych jest w tym filmie co niemiara. Um, na przykład, na początku, kiedy jeden z bohaterów pędzi i ucieka z kościoła z takim krzyżem, z takim małym wisiorkiem krzyżyka, który potem gdzieś wróci. Nagle cały ekran jest wyciemniony i tylko ten krzyżyk widzimy, jak biegnie. To zapada w pamięć. Um, ta muzyka taka uwzniaślająca pewne momenty. Ta jakby Sigur miałem wra wrażenie, leci cały czas w tle. Um, Dany Boyle zobaczył, że Sigur Ross potrafi podkręcić obraz, napięcie i emocje, kiedy robił 127 dni. Nie 127 hours, czyli ten film opowiadający o człowieku, którego ręka zaklinowała się w skałach i musi sobie ją odciąć, żeby się uratować. Tam na koniec, kiedy on już spoiler, zostaje uratowany. Właśnie wchodzi kawałek Sigur Ros, y, który powoduje już y, ciarki na plecach i łzy w oczach. To tutaj Young Fathers y, wiedzą, gdzie właśnie zrobić taką emocjonalność rodem Sigur Ros, ale też gdzie hmm. zrobić różnego rodzaju takie... Mm, jakby to określić, takie elektroniczne pstykanie rodem z jakichś dziwnych teł z, z Radiohead. Yy, I tutaj mówię o scenie, kiedy jesteśmy w nocy, znaczy w nocu właściwie w domku, w domku yy, w domku z kominem, o tak powiem też nie spoilerując. I ten, kiedy, kiedy bohaterowie uciekają do domku z kominem i widzimy te zbliżające się zombiaki cały czas, to wokalista robi różnego rodzaju e, krzyki, e, które są ze sfery muzycznej, ale one w jakiś sposób konnotują nam, że to są krzyki wydawane przez zombiaki, chociaż no, słyszymy, że to jest jakby muzyka. Mm. I do, do tego mamy jakieś rwane gitary, rwane elektroniczne psztyki, łupnięcia, y, które pokazują nam, że jesteśmy w przyszłości y, i cały czas y, to wszystko żyje. Ym, jesteśmy w przyszłości, no, bo pomimo, że jesteśmy w tym filmie w przyszłości, to... Denny Boyle, tutaj bardzo dużo wywiadów z Aleksem Garlandem obejrzałem i możecie oglądać, ponieważ oni chyba zrobili jakiś taki maraton, maraton w którym siedzą na stołeczkach i tylko zmieniają się zmieniają się kolejny, kolejni dziennikarze yy, i tam komentarze, że Alex Garland już bardzo wy, wyzuty z emocji w ogóle jest, ledwo co tam nawija Alex Garland. Nie wiem nie wiem czemu. Yy, to Denny Boyle opowiadał, że oni szukali, no, jednak Denny Boyle potrafił więcej entuzjazmu z siebie wykrzesać podczas tych wywiadów wszystkich. To opowiadał on, że szuka... ciężko było znaleźć w Anglii właśnie yy, takie rejony, gdzie, był, gdzie gdzie to było jakby poza cywilizacją, gdzie tej cywilizacji i tej ręki człowieka nie było widać. I w takich właśnie miejscach jest to głównie kręcone, żeby ta scenografia zagrała i żeby to nie było z CGI. Więc yy, chociażby te lasy na przykład mają w sobie dużo mchu, kiedy ten dron FPV lata yy, i ojciec z synem uciekają przez las i gonią ich te zombiaki, które yy, biegają, biegają coraz szybciej i ta alfa się pojawia, ten, ten zombiak zombiaków, to widzimy, że te lasy są takie no rzeczywiście gdzieś jak rodem z dżungli jakiejś może nawet. I to działa, bo widzimy, że to jest świat postapokaliptyczny, ale to nie jest taki świat, jak powiedziałbym w drugim sezonie Last of Us, gdzie no, widzimy tą ulicę e, i ja już w drugim sezonie Last of Us no, za bardzo nie dawałem wiary. Zresztą w pierwszym też to było, ale w pierwszy, pierwszy mi się sezon podobał i, i, i zaangażował mnie. Ale w drugim już ja patrzyłem na, na to wszystko, że ja widziałem, że aha no, jest jakiś szeroki widok. Jest miasto i na to miasto nałożone są jakieś maski z jakąś roślinnością, która wszystko zarosła. Tutaj ręka człowieka jest, jest schowana mocno. I na przykład piękne ujęcie jest, gdzie jest ten las cały, zarośnięty las. I widzimy w środku jakąś taką rzeźbę pokazującą sylwetkę człowieka, taką zardzewiałą. Wiemy, że tam był, powiedzmy, jakiś punkt widokowy, ale to wszystko zarasta i, i nie ma tych ludzi, są zombiaki. Jest też oczywiście mm, ujęcie trochę z Lotu Ptaka, kiedy bohaterowie wychodzą na pagórek i obserwują taką typową dzielnicę brytyjską, gdzie szeregówka jest domków jednorodzinnych i ona też jest zarośnięta. No tutaj CGI na pewno musiało zagrać, więc takie ujęcia też są, ale jednak imersja tutaj tego, że jesteśmy w świecie postapokaliptycznym dla mnie w dużej mierze opiera się na dobrym doborze scenografii przepraszam lokacji które wybrzmiewają. No i Alex Garland. Tak, Alex Garland napisał tutaj scenariusz, napisał tę historię, e, czyli świat 28 lat po katastrofie. E, podejście ciekawe. Chociaż, dlaczego ja mówię, że nie zostawałem na tej drugiej połowie? Bo ja już wiedziałem, e, jak... No, no ja jakby już jedno obejrzenie tej drugiej połowy wystarczyło mi, żeby wiedzieć mm, o co chodzi e, i, i, i cały ten motyw Ralfa Finsa, który gra, e, mm, nie będę spoilerował, więc mówię tak enigmatycznie, mm, szalonego doktorka, oblanego jodyną, to jest według mnie motywem, który ma wnosić coś do interpretacji. Czyli całe to memento mori, hasło, które tutaj na ten film nachodzi, jest czymś, co no ma ten film jakby uwzniaślać. Co ciekawe, no i okej, okay, okej, okay, no Okej, okay, Dla mnie jest to, yy, powiedziałbym, oczywista oczywistość, która wywodzi się z każdego filmu o zombie. Wręcz yy, można by to bardziej yy, zaogólnikować yy, nawet z każdego horroru, gdzie jest jakaś śmierć pokazana. Ale to memento mori tutaj i, i próba zachowania człowieczeństwa, pokazania tego yy, potomnym, uwznioślenia śmierci w tym filmie wybrzmiewa właśnie w tej drugiej części, która, w której weźmy pod uwagę, że tempo znacznie spada. I podejrzewam, że to tempo w drugiej części spada dlatego, że będzie przyspieszać w drugiej części tego sequela, albowiem em, reżyserka Nia Da Costa, która y, zrobiła Candymana w 2021 roku, wcześniej debiutowała Little Woods, y, będzie właśnie drugą część tego filmu y, kręcić. Czyli to, jest, y, czyli to jest sequel do sequela, a właściwie druga część. 28 dni później The Bone Temple będzie pokazywać nam ten film y, dalsze losy głównego bohatera. Dojrzewającego głównego bohatera dzieciaka. I no jestem ciekawy, jak to będzie dalej poprowadzone. Potencjał jest bardzo duży. To może być no, opowieść o buncie, to może być opowieść o wszystkim. Jest to zajawione w tej ostatniej scenie szalonej walki rodem z Train Spotting. I. I czemu tego Denny Boyle nie będzie robił? Podejrzewam, że Denny Boyle e, po prostu będzie robił coś innego, ale też no e, to będzie nadal film Denego Boyle'a i Alexa Garlanda, bo to, to jest scenariusz dalej i produkował będzie to Danny Boyle, Alex Ga Garland między innymi, e, więc e, to będzie po prostu dalsza część tej historii, no. U, upraszczają sobie, ale to, to będzie podejrzewam w duchu tego filmu Denego Boyla. Tak samo jak wiele filmów jest w duchu Denego Boyla 28 dni później, który nakręcił wtedy ten film jakimiś kamerami cyfrowymi który to film dzisiaj wygląda jakby było tam za dużo pikseli widocznych ale taka była koncepcja na ten film to była koncepcja na eksplorowanie świata poprzez właśnie rodzące się wtedy kamery bardziej może popularyzujące się kamery cyfrowe no i wielcy reżyserowie tak właśnie no, nie bali się eksperymentować w przypadku 28 dni Później jakby całość filmu zagrała, tak te puste ulice Londynu, które też były naprawdę opuszczonym Londynem o poranku kręconym. Tak samo David Lynch w Inland Empire wziął do ręki kamerę cyfrową, która... No, nie ma takiego zakresu tonalnego jak kamera na, na taśmie i teraz jak byłem w kinie, bo to weszło do kina, to, to widać na dużym ekranie, że, no, że, pewne, że to jest no, stara kamera cyfrowa, która, która ma pewne ograniczenia, ale to wszystko nadal yy, gra, zarówno w Inland Empire, jak i 28 dni później. Więc jest to pewien manifest, manifest artystyczny, który tutaj też właśnie w przypadku 28 lat później jest zachowany poprzez tą rwaną, szaloną narrację, montaż równoległy i wszystkie inne szmery, bajery. Pod kątem filmowym jest to uczta. Pod kątem scenografii, pod kątem scenariuszowym można by się troszkę coś tam doczepiać i yy, próbować tę historię yy, skrócić. Ale uczta jest ucztą. A obiecane 28 minut audycji zostaje 28-minutowym podcastem. Dziękuję patronom za wsparcie i zapraszam pozostałych do Patronite Skóra. Wrzucić coś tam parę groszy. Najlepiej 28 zł. Do usłyszenia w przyszłości. Mam nadzieję, że nie za 28 dni. Kolejny podcast ukaże się pewnie wcześniej. Cześć.